Za. Dzień dobry, słysza mnie ktoś? Jakub Krzemiński z tej strony, Alduron, ten z pełnej powagi, a wysłuchać, się Poznaj anime w pełnej powadze, tak. Słyszeliście kiedyś o anime? Na 90% tak, jeżeli nie, jesteście z jakiejś zabitej dechami dziury w jakimś hermetycznym społeczeństwie. Nie będę się rozdrabniał czym to jest, czym to się jej i tak dalej No bo jak ktoś chce wiedzieć, to wie A jak nie wie i jego sprawa, to najwyżej posłucha i sobie sprawdzi później Dzisiaj chciałem opowiedzieć o takim anime jak Non Genesis Evangelion które, z którego opening słyszeliście przed chwilą Fragment tego openingu, no bo... Cały to zajmuje jakieś 4 minuty, a... Jak ktoś będzie chciał zobaczyć, to sobie wejdzie na YouTube i sobie obejrzy i sobie przesłucha i będzie wesół, albo nie będzie wesół, albo będzie smutny. A jak ktoś się smutny, to i się wieś. Tak. Jak już powiedziałem, pierwszy odcinek chcę poświęcić anime, jakim jest Non-Genesis Evangelion. Jest to moja ulubiona seria, jaka, która wywarła na mnie wielkie, wielki wpływ na całe moje życie. Dlaczego? Zapytacie słuchacze? No to ja wam tak powiem. To anime trzeba przeżyć. Ale co ty pierdzielisz? No, chyba zapytacie sobie zaraz, no ale już odpowiadam. Yy, trzeba się wczuć w jakiegoś bohatera z tej serii Bo to anime naprawdę ryje i tak do samego środka Ja podczas mm, oglądania tego anime wczułem się w głównego bohatera NGE Czyli tak zwanego Ikarygo Shinji Dlaczego? Nie wiem, ale jakoś tak najbardziej podeszła mi ta postać Jakoś tak, mm, w sumie to bardzo, nie wiem, bardzo... Jej postępowanie byłoby podobne w takich sytuacjach jak moje tak mi się przynajmniej wydaje, no, ale sami musicie sobie obejrzeć i się wczuć, w koło tam chcecie. Co jeszcze mnie zaciekawiło w tym anime? Wielobątkowość, tajemnice, niedopowiedzenia, które tak jakby to powiedzieć, no, mm, można, trzeba sobie samemu wyjaśnić, bo nic nie jest powiedziane wprost. Do tego spraw dawka teologii i rozkminy nad sensem życia. Całość miksowana w umyśle rysowników z Gainaxu i twórcy uniwersum Yoshiyuki Sadomoto, no daje całkowity skan bań na co najmniej miesiąc Naprawdę, to jest, co, to jest takie anime, które ryje banie, jak już powiedziałem, do samego środka O czym to anime opowiada? Opowiada ono o grupie dzieci oraz armii ludzi z organizacji NERF Którzy walczą za aniołami o przetrwanie za pomocą tytułowych Ewangelionów Czy ta nazwa ma coś wspólnego z Ewangeliami? Raczej nie, raczej jak już to ze Starym Testamentem A konkretnie z Księgą Rodzaju i Panią Ewą, która tam wystąpiła a co z tym chodzi? Dowiedzie się po obejrzeniu serii. Nie jest to wprost powiedziane, ale idzie się bardzo szybko domyśleć, czym są Ewy, jeżeli wiemy, kim jest Adam. Seria rozpoczyna się przyjazdem Shinjiego do Tokio 3. W tym samym czasie rozpoczyna się ofensywa drugiego anioła Zachiela. Chłopak z przerażeniem obserwuje walkę armii z gigantycznym potworem niewiadomego pochodzenia. Nastaje się pytanie, o co chodzi? Co robi... W ten stwór w stolicy Japonii. No może to, co UFO, gigantyczne potwory inne kataklizmy w Stanach Zjednoczonych. No nie wiemy tego na początku, ale przybłąkał się i biedny buszuje po mieście szukając czegoś. A tak ze strony śmigłowców nie odnosi skutku, gdyż anioł posiada coś takiego jak pole AT. Jest to taki... takie pole siłowe wytworzone z energii, którą on posiada. Tak. No i właśnie nawet te tego pola te nie potrafi bomba wodorowa, tak zwana N-2, zrobić z nim porządku. I od mm, niechybnej śmierci ratuje chłopaka Misato Katsuragi. Tak. Nie będę opowiadał już treści anime więcej, bo nikt chyba nie lubi jak się mu robi spoilery przed obejrzeniem naprawdę dobrej serii. Co należy wiedzieć przed obejrzeniem tego anime? No należy przede wszystkim zwrócić uwagę na detale i szczegóły, jakie występują. Wyjaśniają one naprawdę dużo pytań, które nam będą nachodzić cały czas. Samo Penning jest swoistym pytaniem. Czemu ten Nech posiada skrzydła? Czym są te pojedyncze słowa wyskakujące, gdzie niegdzie trzymające się przez dwie klatki albo trzy? Co do cholery tam robi trzebo życia z, z, ze Starego Testamentu? oraz wiele, wiele innych. Seria Evangelion składa się z 26 odcinków Neon Genesis Evangelion, filmu pełnometrażowego Evangelion Death and Rabbit, filmu pod tytułem End of Evangelion oraz nowej serii takiego remakeu, który się nazywa Rebuild of Evangelion i jest on na podstawie manki. Aby dobrze obejrzeć całą serię, moim zdaniem należy najpierw obejrzeć całą serię podstawową czyli Neon Genesis Evangelion później zrobić sobie tydzień przerwy bo przemyślenia naprawdę będą się tyle trzymać następnie obejrzeć sobie film pełnometrażowy The End of Evangelion po jego obejrzeniu skan na bani będzie maksymalny po kolejnym tygodniu albo no trochę wcześniej można sobie obejrzeć y, Evangelion Death and Rebid który wyjaśni sporo niedomówień a gdy już będziemy mieli skan na Bani i sobie chwilę po nim już odpoczniemy Czyli po jakimś miesiącu od obejrzenia pierwszego odcinka Można się zabrać za oglądanie Rebuild Wyszły na razie dwa odcinki Tak, dwa odcinki Evangelion 1.1. Y, you are not alone Oraz Evangelion 2.2. You are not advanced I co wiemy po przesłuchaniu tego odcinka na temat anime Neon Genesis Evangelion Jak się nazywa? Kto był jego rysownikiem i pomysłodawcą, gdzie powstało, z jakiego jest kraju, no wiecie, Japonia. Oraz mniej więcej zarys popularny i jak to oglądać. Mówi do Was, Jakub Krzemiński w siódmej minucie tego odcinka kończy. Dobrego dnia.